miedziowych. Liczę, że utrzymamy kurs na mistrzostwo, mówi trener Lehan Nils Fredericks. Wyglądamy na silniejszych niż te dwa miesiące temu. Mam więc wysokie oczekiwania na kolejne dwa miesiące, w czasie których rozegramy osiem meczów. Będziemy wyzwaniem dla naszych rywali. Pierwszych wizek spotkania w Białym Stoku o godzinie 20.15. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę. Feranek. Najlepsza pobudka w Poznaniu. Fajny głos ma pan trener Niels Ferderiksa. Nie wiem, co uważacie. Może kura też będzie miała podobny. Zaraz posłuchamy. Ja myślę, że przy takim porannym treningu głosu, jaki kura robi codziennie, to nie da się mieć złego głosu, wiesz? To Ono robi dubbing lepszy niż Jarosław Boberek. dowolną rolę, byśmy mogli kurze przypisać i ona sobie poradzi z czymkolwiek. To może powinniśmy ją tutaj posadzić na naszych miejscach i wtedy... Wiesz? Nie, no bez przesady, od razu posadzić na naszych miejscach. Ona tak, żeby dosięgnąć do mikrofonu, to na musi. Ale to może A wtedy lepiej przepona A właśnie, widzisz, czyli same plusy. Generalnie kura nadaje się na stanowisko prezentera, to już ustaliliśmy, możemy jeszcze ustalić, że mamy y, trzeci dzień kwietnia, czyli piątek, czyli wielki piątek konkretnie. A po tego dzień tańczy, a w Gwinei rocznicę II Republiki, nie wiem, czy ona jest aktualna, czy nie, bo w takich krajach Gwinea to różnie bywa, ale to jeszcze ustalimy. Co do imienin, y, Richard Sextus, ale też na przykład Gandolf i Gandul. bo ja sobie inną listę otworzyłem listę. A, to masz taką są... Mniejszą. To jeszcze czekamy na Gandalfa, Gandelfa i Gandilfa. Ja mam taką krótszą i tam Aha. są imiona takie bardziej y, przyziemne, mniej fantastyczne. Jakub, Jan, Józef, Antoni, Benedykt, Winicjusz i Pan Kracy. Wszystkiego najlepszego. A, Winicjusz i Pan Kracy to też mogą brzmieć jak postaci z jakiejś, wiesz, Tolkiena. Nie, no, wszyscy jesteście fantastyczni. To nie tak, że mało fantastyczne imiona nie są fantastyczne. Wszystkiego najlepszego. Zobaczymy za chwilę, jak fantastyczni są dziennikarze ogólnopolskich, ale nie tylko gazet. minut po godzinie siódmej w Aferanku, w Radiu Afera na 98,6. Zaglądamy do prasy na początek. Gazeta Wyborcza. A tam na pierwszej scenie o kłopotach Zonda Krypto, pisze Ireneusz Sudak. Okazuje się, że inwestorzy przed y, tą giełdą ostrzegają, a to dlatego, że strona Zonda ZondaAlert.pl ujawniła problemy z realizacją zleceń wypłat pieniędzy z tej wspomnianej giełdy, no ale została zablokowana. Zarejestrowana w Estonii giełda kryptowalutowa Zonda Krypto, dawniej BitBay, jest najbardziej znaną w Polsce giełdą aktywów cyfrowych. To wynik robionych z rozmachem kampanii reklamowych, angażu aktorów, sportowców, ale też zaangażowania politycznego, no bo giełda sponsorowała konferencję CPAC w Rzeszowie, po której ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oświadczył, że nie podpisze ustawy wprowadzającej kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Jesienią ubiegłego roku Zonda Krypto została na dwa lata sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no a teraz przybywa informacji z różnych źródeł o opóźnieniach z realizacją wypłat. 31 marca powstała strona Alert.pl, która podała informację od klienta, który nie mógł zrealizować całego zlecenia wypłaty środków, aby więc odzyskać swoich funduszy. Start strony zbiegł się w czasie z żartami na 1 kwietnia, no ale się okazało, że to wcale żarty nie są, a sama strona została zamknięta. W szczegółach na stronie pierwszej możecie poczytać. Na stronie drugiej wydawałoby się, że temat szczepionek na COVID mamy już zamknięty, nie? Bo jest 2026. No to jeszcze 20 jest w nazwie. A no dobra, no to jeżeli podejdziemy do sprawy w ten sposób, to rzeczywiście ten artykuł ma sens. O sprawie z Pfizer która jest przegrana. Sąd w Brukseli orzekł, że Polska musi wypłacić tej firmie ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki na COVID. Tak się okazuje na stronie drugiej. Ty, Więcej... faktycznie my ich nie wzięliśmy. Ty, ja idę je odebrać. Tak? Aha. A to teraz musimy sobie iść, żeby Polska nie miała kary? No chyba tak. Ale logika. No dobra, może i w ten sposób. To jeszcze o temacie dnia mogę powiedzieć Aha. tam na dwóch stronach, to czwarta i piąta. O uderzeniu w najsłabszych, to nieubezpieczonych Ukraińcach konkretnie, którzy, no właśnie, nie za bardzo mają jak sobie pomóc w momencie, kiedy pomoc Ukraińcom jest Wygaszone. Ja z kolei zaglądam do Rzeczpospolitej, tam o cyberwyzwaniu dla firm na pierwszej stronie. Czytamy, o tym pisze Michał Duszczyk. Choć część przepisów ustawy wdrażającej unijną dyrektywę NIS-2 o cyberbezpieczeństwie, cybe, cyberbezpieczeństwie, trudne słowa nam tu wrzucają, się numer rano trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, to polski biznes nie może czekać przed nim kosztowne zmiany. O co chodzi? Chodzi o to, że wchodzi w życie zmiana ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Podnosimy generalnie standardy i chociaż część przepisów nie jest jeszcze przyjęta, bo nie wiemy, czy są zgodne z polskim prawem, no, to firmy muszą się dostosować, a generalnie nikt im nie odda pieniędzy za to, że mają się dostosować. Tu problem dotyczy nawet 40 tysięcy firm, głównie mikro, głównie małych. To głównie dla nich te problemy będą duże. To na stronie pierwszej, ale też na stronie 17 Rzeczpospolitej. Oprócz tego, o tym, że Tusk sypnie podwyżkami, to na stronie czwartej kończą się prace nad rozporządzeniem, które ma zwiększyć zarobki osób w kancelarii premiera. Z kolei, jeśli chodzi o świat, to na stronie 9 i 19 o tym, że USA nie stać na wojnę z Iranem. Amerykanie szybko zużywają amunicję, że za chwilę po prostu nie będą mieli czym walczyć. To wszystko w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A jeszcze przepraszam, jedna rzecz, tu jest taki na górze napis wesołego Alleluja, Życzę redakcja. O, a to jest bardzo ważne, życzenia mhm. zawsze spoko. To ja zaglądam jeszcze do magazynu na weekend, to, tutaj też tak pozytywnie, bo weekend to konkretnie do dziennika gazety prawnej, tam o tym, że wszyscy jesteśmy nieregularni, to już troszeczkę mniej mhm. pozytywnie, ale też o ochronie zdrowia, która wymaga ochrony w środku. Będziecie mogli poczytać. No i o tym, co dajemy dzieciom. ruszka Nie, no nie. No gdzie tam różgę na święta tak dawać? A to chyba nie, nie te święta. Da się nawet? No nie, no rózga? albo kij, albo marchewka, nie? Marchewkę zjedzając, to zostaje dla dziecka. A czyli jak marchewkę zużyjesz do sałatki jarzynowej? Dobra, rzeczywiście <śmiech> masz rację. No właśnie. Czy to wszystko, jeśli chodzi o. Tak. Dobrze, to, to w takim razie ja do głosu Wielkopolskiego przejdę tam na stronie piątej. Tak dla przykładu, już jesteśmy w temacie świąt. Czy Palacy Świętują na Pokaz? Marta Jarmuszczak porozmawiała z tą Grzegorzem Dobracińskim. Ja polecam tego człowieka, bo mnie religii uczył w liceum. I to taki element prywatny, prywatny. i naprawdę ojciec Dobraciński robił to w bardzo, bardzo fajny sposób. Rozmowa generalnie o tym, czy tradycja przejęła górę nad duchowym przeżywaniem świąt i jak na chęć uczestnictwa w nowożeństwach wpływa sama instytucja kościoła, bo wiadomo, że wiara to jedno. No, a to, czy chcemy się identyfikować z instytucją To niekoniecznie to samo Sporo jest też o komunikacji miejskiej Na stronie czwartej, o tym, że po cichu zmiany w rozkładzie temu są wprowadzane, tu generalnie e, Po pierwsze skuć się trochę Szczyt komunikacyjny poranny do około 8.45 Ale za to od 18.00 do 20.00 Czy od 18.30 do 20.00 Tramwaje będą jeździć co 15 minut A nie co 20 po 19.00, tak jak było do tej pory e, Ponadto obiecałem, że Będzie o ptakach, no to Piotr Tryjanowski O ptakach w kontekście świąt Na stronie 16.00 e, to magazyn na Wielkanoc, w którym też całkiem, całkiem sporo treści. Tu m.in. chirurg też na stronie 17 się wypowiada o, o tym, jak to jest z wstawaniem z grobu, a zakonnik o tajemnicek spowiedzi na stronie 14. Tych medycznych tematów w dzisiejszych gazetach trochę jest. Ja jeszcze do tygodnika Poznań zaglądam. No i tam na pierwszej stronie możemy poczytać o tym, co się dzieje w szpitalu przy Lutyckiej, o zwolnionej wicedyrektorce konkretnie. No ale to jest taki temat urzędniczy. Jak będziecie chcieli, to sobie doczytacie. Wydaje mi się, że ciekawsze jest to, o czym jest napisane na stronie drugiej. Tam o tym, że sztuczna inteligencja pomaga lekarzom. Możemy bardziej skupić się na problemie zdrowotnym, mniej na biurokracji, mówi Patryk Konieczka, szef największego soru w Poznaniu. SOR wspierany przez Skrybę AI to taki komunikat, można przeczytać w poczekalniach oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. W ostatnich dniach jego zdjęcie też obiegło serwisy społecznościowe, no i komentujący są podzieleni, bo niektórzy piszą o leczeniu czatem GPT, to raczej nie jest pozytywny komentarz. Natomiast w rozmowie z wyborczą dr Patryk Konieczka, czyli szef oddziału w SK Poznań potwierdza autentyczność tego zdjęcia, no tylko, że mówi też, że nie do końca y, to złe, że AI w szpitalu działa. No i rzeczywiście, jak ja tak na to spojrzę, y, to to może ułatwiać lekarzom pracę, bo mogą się bardziej skupić na samym pacjencie, a nie na tym, żeby pisać długopisem, nie? Póki oni zdadzą swoje egzaminy bez użycia AI, to potem jak używają, to chyba już jest okej. Okay. Czy chcesz, żebym rozszerzył dla Ciebie tę diagnozę? Tak. A, to w takim razie ja coś przygotuję, a my posłuchajmy ten Chachusz. I'm uh -huh. To promocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego! Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Buongiorno a tutti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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. It's an 7.19 jest na zegarze i ja ci powiem więcej, wszystko się zapętla. Dlaczego? Bo znowu będzie Wielkanoc. No. No wiesz Bożanka już znowu święta. Y -y. I znowu zaglądamy na listę nowości muzycznych. I znowu będzie majówka i znowu... Będzie padać. Będzie Boże Ciało w majówkę, tak, będzie padać tak. oczywiście. A majówka w ogóle to krótka, to nawet za dużo nie napada, to jeszcze będzie w czerwcu i w, będziemy mówić no o tym No i znowu że... będzie susza, o, Tak, matka. że rolnicy mają problem i nie będzie zbiorów, i jedzenie będzie drogie, a to jedzenie będzie drogie na gwiazdkę. No, a na święty spokój nie ma szans, naprawdę. Nie ma rzeczywistości. Szans? nie, no co ty? No ale święta będą, to jakiś element świętego spokoju będzie. Święty, tak, ale czy spokój To też zależy od świąt Nie wiem, ale to sprawdzimy w tak świętych Kim był Święty Spokój Póki co możemy tylko posłuchać Cafe Trauma na Święty Spokój Nie ma szans Druga dzisiaj aferowa nowość muzyczna w <ślesz>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 Oczywiście jak chłopaki tak hałasują o 7.23, to ciężko nazwać to świętym spokojem. Ale nie wiem, czy to źle. Nie, no to można się obudzić, to jest wszystko bardzo dobrze. A jak się zmęczycie rokiem, to możecie iść na koncert jazzowy. To też bardzo dobrze. To prawda, zwłaszcza, że taki wam dzisiaj zaoferujemy w naszym konkursie. Damian Kostka i Judyta Pisarczyk, oni się właściwie oferują. Yy, no właśnie, oni zagrają, my wam oferujemy podwójne wejściówki. Zagrają w piątek, 10 kwietnia to konkretnie jeszcze, żeby sprecyzować, uh -huh. kiedy od roka będziecie mogli odpocząć. Musicie sobie tydzień poczekać, ale myślę, że warto to, bo zarówno Judyta Pisarczyk, jak i Damian Kostka to są artyści, którzy mają na swoim koncie naprawdę, naprawdę dużo osiągnięć. Jakbym miała je wam teraz tutaj wszystkie przeczytać, wymienić, to zeszłoby nam tak pewnie z 10 minut. Połączenie gitary i, głosu i basu to będzie to, co będzie można usłyszeć, bo tam kontrabas, gitara basowa i głos to będą właściwie wszystkie elementy, które na scenie się pojawią. No i oczywiście Damian Kostka, Judyta Pisarczyk, bo bez tego to chyba nie ma, nie ma o czym mówić. W każdym razie za tydzień o 20.00 ten koncert jest, a nasz konkurs do godziny 10.00 trwa. 7148 pod ten numer trzeba SMS-y wysyłać. Hasło afera, oprócz tego imię i nazwisko i pytanie konkursowe, a pytamy Was dzisiaj, skoro mamy dzień tęczy i mamy już wielkanoc zapasem, jak pomalować pisankę? Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiego SMS-a. Myślałem, to że to jest, jest odpowiedź na pytanie. Ale można w, w pieniążki pomalować. To można też jest w pieniążki, okay. jest to jakaś odpowiedź. Na Wasze czekamy właśnie do godziny 10. 7148, pod ten numer smsy konkursowe musicie wysyłać, pisząc nam jak pomalować pisankę, taką odpowiedź już nam przesłał nasz realizator Grzegorz Nowacki, który przez interkum takie mądre słowo, takie mądre wow. słowo użyje, powiedział nam, że można pomalować pisankę pędzelkiem. No to jest jakieś rozwiązanie. Mi mhm. wcześniej jeszcze Grzegorz powiedział, że jechał nową trasą tramwajową tą otwartą i mhm. podobno dalej trzęsie. O, to jak trzęsie, w sensie to chyba dobrze, to wiadomo, że żyjesz, nie? I, I że tramwaj też żyje. 618750213. No to... dzwoncie jeżeli wiecie gdzie trzęsie. Bye-bye, Miss American Pie. I took my Chevy to the levee, but the levee was dry. The little boys are drinking whiskey and rye. Singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. Serwis komunikacyjny. 7.30 na zegarach, Mateusz Markiewicz. Zapraszam. Rozpoczynamy od raportów pogodowych. W tym momencie temperatura oscyluje wokół 5 stopni Celsjusza na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 15, będzie ich 15. Jeżeli chodzi o korki, te występują dzisiaj między innymi przy Rondzie Kaponiera. To już tradycyjnie chyba można powiedzieć. Na ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Arcybiskupa Antoniego Baranieka do Ronda Podobnie korkuje się ulica Hetmańska, szczególnie odcinek od Kolejowej do ulicy Raymonda Poza tym Poznań jest w miarę przejezdny. Jeżeli chodzi o zmiany w komunikacji miejskiej, to one już obowiązują dzisiaj od Wielkiego Czwartku i Wielki Piątek. Linie, linie autobusowe będą zawieszone m.in. 123 i 124 o zmianach komunikacji na Wielkanoc. Powiemy więcej w serwisach informacyjnych, które już za nieco ponad 20 minut. Jeżeli natomiast wy macie więcej informacji na temat tego, co dzieje się na poznańskich drogach, e, dzwońcie do nas 618750213 na wasze telefony. Czekamy do godziny dziesiątej. Usłyszałam, gdy mówiłaś to, coś jak żart i nic od co. the yeah. game za stary swój utwór nazwała usłyszałam, ale ja nie wiem, czy usłyszała, że jest 7.34 na zegarze, a to jest bardzo ważna informacja, bo zaglądamy do kalendarium. O, faktycznie jest 7.34 na też. Tak? Czyli nie mamy takich, tutaj takich różnic jak z pogodą, ale to dobrze. Bo mamy jeden zegar na jednym ekranie, <śmiech> więc <wiesz, śmiech> to chyba dlaczego? Dobrze. Dla tego. dobrze, to może rzeczywiście z tego wynikać. Jeśli chodzi o daty, to ja mam taką starą bo Jesteś z starej daty? Jestem starym dziadem, tak. I pamiętam takie rzeczy. 1493 no, o, rok. Panie. No, dobrze. Co wtedy robiłeś? Nic, nie, nie pamiętasz tego. Ja pamiętam. Krzysztof Kolumb wtedy przybył w triumfalnym pochodzie na Dwór Królewski w Barcelonie, aby złożyć sprawozdanie ze swojej pierwszej wyprawy do Nowego Świata parze królewskiej. I teraz wyobraź sobie takiego lansującego się Krzysztofa Kolumba. Patrzcie, ile złota wam nawiozłem z jakiegoś yy, kraju, który wydaje mi się, że jest Indiami, a tak naprawdę nimi nie jest. Czytałeś to sprawozdanie? Nie, no ja tam byłem. A, Mówiłem to ty ci, że no, to sprawozdanie. Tak. Okay, dobrze. A wiesz, że Krzysztof Kolumn podobno był synem Władysława Warnończyka, który cudem przeżył bitwę pod Warną i usiedlił się w Hiszpanii? To jest bardzo ciekawa wiedza historyczna. Myślę, że już wykracza bardzo daleko poza moje kompetencje. Myślę, wie? że ona wykracza poza wiedzę historyków, tak naprawdę, ale dobra, nieważne. 1981 rok to jest wiedza, która poza moje kompetencje nie wykracza. Wtedy Aha. Brytyjczyk Adam Osborne zaprezentował pierwszy w historii przenośny komputer i zgadnij, jak go nazwał. Osborne. One. A, ale to wykminił. No właśnie, to jest bardzo ambitna nazwa pierwszego laptopa. Na cześć jego. A, no na pewno, no no to na 81 pe... rok, to już wiadomo, że tak. No właśnie. No, gdzie no... by od siebie komputer nazywał, wiadomo, że od osiego. No wszystko wiadomo. Z kolei w 2000 roku PKP zawiesiło połączenie pasażerskie na rekordowej drodze słuchaczy liczbie 1028 km linii kolejowych w jeden dzień to ile jeszcze raz? Tysiąca? 1028. 1028, okej. Okay, to jest y, troszeczkę mniej niż dwukrotna, y, inaczej niż pomnożona przez dwa prędkość pociągu TGV w Aha. 2007 roku. V150 to jest pewnie ważne. Wtedy rekord prędkości światowy pobił właśnie właśnie pociągów. Okej, okay, czyli tak przez dwie godziny TGV by musiał jechać, a PKP sprawiło, że się nie musi męczyć. No, mniej więcej w ten sposób. 574,8 km na godzinę. Nie wiem, hmm. czy to powiedziała. Okej, okay, no to po co się przemęczać? Można po prostu zajrzeć do kalendarza muzycznego. Da, w kalendarium muzycznym ciekawa data, moi drodzy. Mhm. Również stara data, bo Bacha sobie posłuchamy. O. Sebastiana Bacha. Aha. No, to Jana? też się zgadza. No właśnie nie, właśnie nie. Sebastiana Bacha, który w 1968 roku się urodził 3 kwietnia konkretnie i śpiewał w zespole Skidrow, który pewnie z tego utworu znacie, Eight and Life na 36 minut po siódmej. W skrócie 1 na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 Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00. Autopromocja, reklama. A gdyby tak. reklamować się w radiu? Napisz promocja Reklama. Ej, bo ja szukam takiego gościa włochatego, co głową sałatkę miesza na święta. Widziałeś go? No ta! On tu mieszka obok. Jajca jakieś nosił ostatnio i słuchał Radiofera. Radiofera. Gramy na Wielkanoc. Nie zabroni. Teraz do godziny ósmej tu aferanek w Radio Afara, Lorraine i wakacje przed momentem. A teraz z kolei nasza trzecia, już dzisiaj nowość muzyczna Paczek, ja umiem lutować. Właściwie to nie musisz tak robić, bo oni sami tak robią. Nie, jak ja zespół tego zapowiedziałam. Ja wiem, że Aha. to zespół się nazywa Szumy, ale ta muzyka nawet brzmi mniej więcej w ten sposób, jak tak, to zrobiłaś. Tak, Tak, ona szumi, no? Tak. To się wszystko zgadza, ale to jest dobrze. Czyli nadaje się do vocal playu możecie zapiszemy do audiofilów na przykład. Tak. To jest moja cefalka. Okej, okay, to jest twoja cefalka, a Merkury z kolei to jest to, co powiedziałaś i to jest tytuł tego utworu. 48 na zegarze. Kwalifikacje potrzebne do czytania godziny z zegara również mam, tak samo jak te do szumienia, ale nie wiem, czy mam kwalifikacje do gadania o sporcie, więc ty to zrobisz za mnie. Okej, okay. sport, tak? sport, sport, sport, sport, sport, sport Iga świątek. Jest taki sportowiec, no? no jest, jest. nawet wygrywała tytuł sportowca roku kilkukrotnie, a teraz doszło do zmian w jej szkoleniowym No, nowego trenera ma Ma nowego trenera, Francisco Roig, tak się ten pan nazywa, 58-letni Hiszpan Jeśli samego nazwiska nie kojarzycie, bo śledziście tenis pobieżnie, to możemy wam powiedzieć dwa zdania o tym, u kogo pracował wcześniej Kojarzysz takiego gościa Rafael Nadal? no właśnie nie, ale to pewnie dlatego, że ja lepiej widzę na bliż. A, okej, okay, no dobra. to Tak, rzeczywiście na bliż, a faktycznie to masz minus bo ten w tak, no? to, to tak zgadza się. Tak, Rafael nadal e, utytułowany, jeden z największych tenisistów ostatnich e, lat, ostatnich dwóch dekad, myślę, żebyśmy mogli nawet powiedzieć, e, to był były pracodawca Hiszpana, teraz z kolei e, będzie tym pracodawcą Iga Świątek. Oni, tak jak patrzę po opiniach, to, to są ludzie, którzy mają do siebie pasować, bo generalnie nie. trener Royk ma podobne, eksponuje podobne atuty co do tych, które ma Iga Świątek. Tak bym to nazwał. A to chyba dobrze. No i mamy nadzieję, że w ten sposób Iga wróci na szczyt. My sobie jeszcze o kobietach możemy więcej porozmawiać, ale takich z większą piłką, bo i pomarańczową piłką. To prawda, o basket kobiet dwa zdania, bo tam półfinały trwają. Trwa też no może nie sen jakiś wybitny, ale dobra pasa na zespoli Politechniki Poznań, bo to jest jeden z czterech zespołów półfinałowych. Co prawda, w środę z N.O. Ariad 72 do 61, 61 do 72, ale już wczoraj wygrana 74 do 69, a to jest ważne zwycięstwo przywiezione z terenu lidera tabeli rundy zasadniczej, czyli teoretycznie z bardzo trudnego wyjazdu w rywalizacji do trzech zwycięstw. Czyli jak jest 1 do 1, to nie, dziewczyny wojciech haszawarskiego nie będą grały pod presją, a teraz dwa mecze w Poznaniu. We wtorek i w środę po świętach obo, po godzinie 18 to w Centrum Sportu Politechni ja tylko dodam, że 1 do 1 to jest naprawdę fajny wynik Biorąc pod uwagę, że w drugim mm, półfinale, w drugiej serii UMC UMCS Lublin pokonał dwa razy Wrocław Wrocław 85 do 69 i 89 do 60 Także tam wrocławianki są w dużo, dużo gorszej sytuacji Lepiej być z Poznaniem niż w Wrocławie No biorąc pod uwagę, że dziewczyny będą grały u siebie To jak się ma swoich kibiców, to chyba troszeczkę fajniej niż obcy No właśnie, także do Centrum Sportu Politechniki Was po świętach zapraszamy Czy my sobie o żużlu możemy już porozmawiać? Czy to już jest ten czas, <śmiech> tak, kiedy to już jest, jest żużel? To już jest wiosna, tak? Tak, tak, tak. No tak. i, i odpowiednio. W Wielkopolsce się sporo działo wczoraj. To jeszcze, co prawda, są zawody takie towarzyskie, ale już ten sezon, można powiedzieć, ruszył. Ale korona no. była, to jest ważne. Była korona, to dobrze. Jak od korony zaczynamy, to od korony zaczynamy. Turniej o koronę Bolesława Chroberego, taki co roku odbywa się w Gnieźnie. W tym roku triumfował duńczy krzyżlowiec Michel Michelsen, który w finale pokonał Andrzeja Lebiediewa Łotysza z Falubazu Zielona Góra, Bartosza z Maxlika Polska Górą i Artema Małagutę Kiedyś Rosja górą, teraz też Polskę górą sparty Wrocław. Tak czy inaczej, jakby tu Nie o wyniki chodzi, tylko gdybyście wczoraj Pojechali do Gniezna i wytrwali do końca Tego turnieju i jeszcze zostali na dekorację To jak jak na turniej o koronę królewską przystało, no to byście zobaczyli trzech żużlowców z mieczami, z czego ten, który wygrał, Mikkel Mikkelsen, siedzi w takim płaszczu królewskim, w takiej szacie i ma za sobą tron i, i na nim siedzi. To jest jedna z najbardziej wyjątkowych dekoracji w polskim żużlu. Polecam sobie obadać zdjęcia, bo takie też się na pewno już w internecie pojawiły, jak nie z tej edycji, to przynajmniej z poprzednich. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Są widziałaś zdjęcia, podprawda. Tak, widziałam zdjęcie i Bartosz z z mieczem takim długi ale królewskim wygląda naprawdę świetnie. No. Cóż, no niech sobie pan rycerz walczy o 7 Mistrzostwa Świata. Póki co korony Bolesława Herbrygo za rok 2026 nie zdobył. Drugi turniej też w tym wczoraj w Wielkopolsce, chociaż mówią, że Unia to nie jest polski klub, ale niech będzie, że to jest nasz region. Tam memoriał Alfreda Smoczyka, tam z kolei triumfował Ben Kuk, miejscowy rajder, zawodnik Unii Drugie miejsce Ryan Douglas, lider że tu Poznań, 11 punktów, pokonał w biegu dodatkowym to drugie miejsce Piotra Pawlickiego z Unii Leśno. Także to jest fajne prognostyk przed tym, jak Skorpiony jutro w Ostrowie, z tamtejszą Ostrowią, sezon drugiej Ekstraligi zainaugurują. Możemy trzymać kciuki, możemy pojechać i oglądać, żeby ich jeszcze powspierać. Możemy też porozmawiać sobie o kończeniu kariery. To chyba taki mhm. troszeczkę mniej pozytywny temat, bo to, to jest w ogóle motyw, który w świecie muzycznym się często pojawia, że się kończy karierę, a potem się wraca. się, chyba tak mieli bielodugmę tak miało, że skończyli karierę i potem wrócili nagle, no, tak. nic się nie stało. Na swoją 17 trasę pożegnalną zaprasza Kamil Grosicki w tym momencie, bo to jest facet, który znowu zakończył karierę reprezentacyjną. Nie będzie już Grosika przynajmniej do następnego zgrupowania w kadrze. Facet ma 38 lat w tym roku. No i e, cóż, 101 meczów na koncie, 17 goli w nich strzelonych. Wczoraj poinformował, że ta przygoda już się kończy i że to był zaszczyt. Przy czym jak Grosikowi po prostu nie ufam bo, względem, bo już robił tak w czerwcu. Był mecz pożegnalny, po czym na następne zgrupowanie już za Jana Urbana pojechał totalnie nie jakby nigdy nic Także jak na następnym zgrupowaniu nie będzie grosika To wtedy mu że on rzeczywiście kończy No ale widzisz, bo to po prostu mówisz, że kończysz Idziesz wypić sobie herbatkę, odpoczywasz i wracasz No dobra no ale... Jak masz dobry czajniczek, to dobrą herbatkę możesz sobie wypiec. No dobrze, i wtedy jedziesz na kolejną trasę koncertową Albo na mistrzostwa Świata w Carlingu Tak, tam pojechali Polacy I Polacy się utrzymali w elicie Polacy znowu zagrają na Mistrzostwach Świata w Carlingu Ekipa Konrada Stycha W nocy Bo to było o mniej więcej trzeciej czasu Naszego Dzisiaj, na wczoraj, z wczoraj na dzisiaj zagrała swój ostatni mecz na tych mistrzostwach przegrała co prawda z Chińczykami 5 do 6 po tym jak Chińczycy dwa punkty w, ostatnim, w ostatniej partii zdobyli ale Polacy zajęli 12 miejsce w klasyfikacji łącznej co oznacza, że są ostatnią drużyną która się utrzymała, co prawda tych drużyn było 13, a Polacy wygrali dwa mecze z 12, no ale Norwegowie nie wygrali żadnego, także Polskę górą A myślisz, że z tych czajniczków ich to była dobra herbata czy nie dobra? Nie mam pojęcia to Kamil Grosicki musi za nas przetestować no bo nie wiem dlaczego my to mielibyśmy, robiliśmy się na żadnej herbacie, nie znamy, my jesteśmy tu tylko od gadania głupot, nawet do telewizji nie nadajemy. Mateusz Markiewicz, już w naszym studiu godzinę temu, Mateuszu, przyznałeś się, że nie umyłeś jeszcze okien, prawda? To prawda i to się nie zmieniło. Okej, okay. a czy umyłeś chociaż zęby dzisiaj rano przed serwisem informacyjnym, żeby nie huchać słuchaczom tak pośnie? Tak, umyłem, ale to tak przez mikrofon przechodzi? No nie? To nie wiedziałam nawet. No widzisz, przechodzi. Ale czyste, czyste, czyste, zęby zawsze mam tak. To prawda, szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna piękna przygoda, która z serwisem informacyjnym jest. Markiewicz. Zapraszam. Kieksz przestanie być białą plamą. Poznańskie wodociągi otrzymały 35 milionów złotych na rozwój kanalizacji. Aquanet podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. Sam projekt przewiduje budowę kanalizacji przede wszystkim na poznańskim Kiekszu. Cały koszt projektu to prawie 60 milionów złotych. Dofinansowanie obejmie 23 zadania. Aquanet otrzyma także ponad 170 milionów złotych z programu Woda do, do Spożycia. Środki między innymi pokryją wydatki na trwającą modernizację stacji uzdatniania wody przy ulicy Wiśniowej. Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja małpa Od wczoraj do najbliższego wtorku komunikacja publiczna będzie funkcjonowała w trybie świątecznym. Jednocześnie będzie on dopasowany do zapotrzebowania w okresie Wielkanocy. Największe zmiany zaplanowane są na niedzielę i poniedziałek, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski. Do godziny dziewiątej będzie funkcjonowała przede wszystkim komunikacja nocna, na przykład na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 ostatnie mieli w największym stopniu wpływa na koszty, efektywność oraz satysfakcję klienta. Wyróżniliśmy również pięć referatów przygotowanych przez studentów. Zaznaczała w studenckim patrolu przewodnicząca Koła Naukowego Logistyka, Martyna Mikołajczyk. jedno to są case study na podstawie miejsc zamieszkania, danych studentów, cyfrowe bliźniaki, kwestie doboru firmy kurierskiej względem kosztów, które są, czy jak działa quick commerce, o którym też tutaj nam jako konsumentom bardzo na nim zależy, żeby był jak najszybciej i jak najsprawniej zrealizowany. 14. Poznańskie Forum Logistyczne zostało objęte patronatem honorowym prezydenta Miasta Poznania. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Amatorzy padla w stolicy Wielkopolski będą mieli gdzie grać. Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji na Ratajach wzbogacił się od.